Trudno morza To Morwark! czarodziejski koń królowej! Schowajmy się! Daud pędzi nad ocean. Dałód wjechała do wody i zatrzymała konia. Jej niebieskie oczy pociemniały z gniewu, gdy spojrzała na ocean. Miała powód do niezadowolenia. Od pewnego czasu okręty kupców omijały zatokę. A jeśli który wpadł przypadkiem na skały, to z takim impetem, że rozbijał się w trzasgi I nie było co zbierać. Oceanie! Szary, wstrętny oceanie! Dawniej słałeś mi korabie kupców i piratów. Zatapiały się u moich brzegów. Byliśmy w zgodzie. A teraz nie dotrzymujesz słowa. Czy wyobrażasz sobie, że pozwolę się oszukać? Jeszcze nie kazałam cię wychłostać. Lecz jestem gotowa wezwać ludzi, żeby ci sprawili lanie asowite. Jak to czynią żeglarze, gdy utrudniasz im podróż? Namyśl się dobrze! I odpowiedz! Mój błękitny oceanie! Wiesz, że żartowałam? Przecież jesteś mądry i znacznie starszy ode mnie. Grzywę masz zupełnie białą. Ale mnie nie przeszkadza ta różnica wieku. Tylko za Ciebie wyjdę za mąż. Nic się nie zmieniło. Jestem twoją narzeczoną! Pamiętam o Tobie. Oddam Ci wszystkich chłopców, z którymi zatańczę, z którymi pobawię się na zamku. Straże wrzucą ich do wody. Obiecuję, a ty mi obiecaj, że znów. Będziesz słał mi barki kupców, beczki z winem, srebro, złoto. I znów będzie zgoda między nami. Będę przybiegać do ciebie co wieczór. Do widzenia! Do widzenia! Słyszeliście, co mówiła? Trzeba ostrzec chłopców, żeby z nią nie tańczyli, bo dał po tobie ich w morzu. To czarownica! Na nic się nie przydadzą twoje ostrzeżenia, Iwet. Chłopcy pomkną za nią. Piękna czarownica zawsze ich pociągnie. Więc co robić? Niech się z nią zabawią, byle pozostali wierni swym dziewczynom. Wcale bym nie chciała, żeby Jaco z nią zatańczył. Jak to? Nie wierzysz mi? Wierzę ci, wierzę, ale... Ale ja nie chcę, żebyś zginął. Jest na to rada. Jeśli rzako znajdzie się w niebezpieczeństwie, niech posłucha wówczas mnie. Nic złego mu się nie stanie, a i innym pomoże. Znam wszystkie nowiny, które niesie wiatr. Ale jak je przekażesz, gdy będę daleko od ciebie? Weź ode mnie tę muszlę. Przyłóż ją do ucha. I posłuchaj. Słyszę w niej szum oceanu. Nie rozumiesz jego mowy, ale pojmiesz moje słowa. Zabrzmią wyraźnie. Nie zgub muszli, żako! Nie rozstawaj się z nią ani na chwilę. dni potem. W mieście Is znów grała muzyka. Daud zasiadła na tronie obok króla Gradlona, a tłum zebrał się na rynku. Wytoczono beczki z winem, a każdy z nich czerpał ile chciał. Ale nie każdy się cieszył. Daud, topi chłopców. Słyszałam, jak się umawiała z oceanem. A co ty opowiadasz, Iwet? Z pewnością wypłynęli na połów. Lada chwila, powrócą! Ja też tak myślę. Wasza królowa jest piękna i wesoła. Jak żeby mogła skazywać ludzi na śmierć? Przecież byłeś ze mną nad brzegiem, gdy mówiła o tym głośno. Może mi się wydawało, może się myliłem. Mężczyźni są łatwowierni i mają krótką pamięć. Otoczyli kołem Dawud, a ona śmiała się zalotnie, przeginała, aż wybrała sobie chłopca do tańca. Zatańczyła z dziewięcioma I naraz ujrzała Żako. Pierwszy raz cię widzę. Skąd się tutaj wziąłeś? Z wyspy nie Fale mnie przegnały. Zatopiły moją łódź. I zdołałeś się uratować? To mnie bardzo cieszy. Zatańczysz ze mną! Uważaj! Depczeż mi ci żemki! Nie potrafisz lekko stąpać ani zgiąć się wdzięcznie! Jesteś ładnym chłopcem, lecz brakuje ci dobrych manier. Wszystkim wam ich brakuje! A w królestwie armor każdy rybak, Kmieć, mieszczanin Musi umieć tańczyć I zgrabnie złożyć dworski ukłon. <grymianie> Zabiorę ci dzisiaj na zamek. Dziesięciu goście I nauczę dworskich manier, Abyście się zgrabnie ruszali, Kiedy was poznam. Z moim narzeczonym! Chodźcie, moi wybrani! Będziemy się bawić, a zazdrośnicy niech się złoszczą! niech się złoszczą! Ona ich potopie, wrzuci ich do oceanu, trzeba ich ratować! Zazdrosna jesteś, bo Dawud zabrała ci chłopców. Kto wie, czy to nieprawda? Przecież zginęło kilku młodych ludzi. I ci właśnie, których Dawud wybrała do tańca, zniknęli bez śladu. Halo, no przekonamy się! O, o, chodźmy A, chodźmy, chodźmy na, brzeg, na, brzeg, na brzeg! Chodźmy na brzeg! Chodźmy na, na brzeg! Chodźmy na brzeg! Na brzeg, na brzeg. Długo stali nad wodą, wpatrując się w kamienne ściany zamku. Noc zapadła, księżyc wytoczył się na niebo, a nic się nie działo. Patrzcie! Światełko w oknie, na szczycie wieży! Widzicie? Jakieś cienie się w nim ukazały. To się szamoczył. Widzicie? Zrzucili kogoś z wieży do wody! Dałud każe zrzucić wszystkich. Zawrzało nad brzegiem. Ocean spienił się i wzburzył. Rybacy pomknęli do czułem. W pół godziny potem rozległy się z dala ich głosy i wieść się rozbiegła powtarzana z ust do ust. Jest! Jest! Żyje! To pierwszy stancerzy Dał! Związali go powrozem, ale zdołał się uwolnić i wypłynął. Ojcze! Ojcze, ratujmy rzako. Niech królowa go wypuści! I jego, i innych! Uwolnimy ich sami! A Dawud ciśniemy do oceanu! Idziemy na zamek! Na zamek! Na zamek! Znów wie Wiatr od morza dręczy nas, szaleje. Wieszczko, wieszczko, to ja, żako, co mam robić? Porę przypomniałeś sobie o mnie, czas na ciebie, uciekaj. Dokąd? Straż pilnuje pod drzwiami. Wymknij się przez okno. Pod oknem jest woda, zbiornik zagrodzony tam, a mury zewsząd otaczają zamek. Och, żako. Chodź do wody. I co dalej? Powiem ci, kiedy dopłyniesz do tamy. Wieszko, jestem na tamie. Co mam robić? Stały tu łodzie cuda wiązane na powrozach i łańcuchach! Ale dama, Łodzią nigdy nie wypłynę! No i dokąd byś się wybrał? Po co? Zostań! Odwiąż wszystkie łodzie! Ale pospiesz się, żako. Odwiązuj! A co dalej? To wystarczy! I daj mi spokój! Czy nie słyszysz? Krasztelanie! Co się stało? Czy ocean się rozgniewał? To lód się wzburzył, najjaśniejsza pani. Lód zebrał się już pod bramą. Lud? Czegóż jeszcze chcą ci kmiecie, mieszczanie i rybacy? Czy im mało zabaw? Chodzi im o synów i braci utopionych go w morzu. Myślę, że ten ryba stał się uratować. Ów pierwszy, którego najjaśniejsza pani Żyła dzisiaj dworskich manier. To niedobrze. Przypilnuj, żeby to się nie powtórzyło. Oczywiście, najjaśniejsza pani, innych w kajtany zakuje. Nikt ich nie znajdzie, nie wyciągnie swal, a lud wreszcie odstąpi za przestania oblężenia. Nic mnie to nie obchodzi, czego żąda lud. Ważniejszy jest ocean, kasztelanie. A obiecałam mu oddać młodych chłopców, gdy pobawię się z nim, z ludem sobie poradzę. Zwykle parę głazów zrzucało się na głowy. Już to uczyniono, najjaśniejszy panie. I kazałem także lać na ludzi ukrop, zwierzch i murów. Kreształów! Kreształów! Kreształów! Kreształów! Nie obawiaj się, ojcze. Mamy potężnego sprzymierzeńca. Ocean jest z nami. Nie bardzo wierzę. Znam go, ojcze. Ma on swoje humory, lecz potrafi go ugłaskać. Spełni wszystko, czego żądam. Kasztelanie, wyjrzyj przez okno i zobacz, jaką barwę ma teraz ocean. Ocean! Najjaśniejsza Pani jest koloru ciemnozielonego. To świetna wiadomość! Nalej nam wina, kasztelanie! Wypijemy jego zdrowie! Niech żyje siwogrzywy staruszek! Staruszek? Jaki staruszek, moja córka? Jaki ocean! Przecież jest on bardzo stary. Nikt nie zliczy jego lat. Miałem wiele do czynienia z oceanem i wiem, że z nim nie ma żardu. Fale się wznoszą, najjaśniejsza pani! Ocean się podnosi! Zbliża! Wspina coraz wyżej! To się dobrze składa! Moje serce rośnie, mocniej bije, gdy ocean tłucze się o brzeg, gdy jego fale rosną! Otwórz, otwórz, otwórz mi i, I daj nam twoją córkę, Dawud! Cały zamek zadrżał. Zadrżał ze strachu. Ale ja się nie boję. Ocean jest po mojej stronie. Zobacz, kasztelanie, jaką barwę ma teraz. Najjaśniejsza pani! Ocean jest siny i pokryty pianą. Rozszalał się. Wygląda strasznie. Łóż, łóż, łóż, łóż, łóż, A więc tego chcą. Będzie śmierć i zbierze żniwo obfite. No, uciekajmy, najaśniejsza pani. Rama już przeszczy, tylko pod jak tłum tutaj wpadnie. Mamy loch podziemny, lochem ujdziemy daleko za is, aż na krańce królestwa. <śmiech> Nie spodziewaj się, kasztelanie, że ucieknę przed kmieciami, rybakami i mieszczanami z is. A cóż uczynisz, moja córko? Ukażę ich za bunt, za niewdzięczność. Zaraz się przekonasz. Chodźcie ze mną! Ależ wieje! Poczekaj, Dawud! Spiesz się, ojcze! Spieszcie się obaj! Ale dokąd najjaśniejsza pani nas wiedzie? przecież tam jest Tama! Ocean! Wiem o tym! Rusz się prędzej, Kasztelanie! Nie ma czasu do stracenia! Biegła brzegiem, a król gradlą i Kasztelan usiłowali dotrzymać jej kroku. Dobrnęli do Tamy i ut zatrzymała się. Rozejrzała w koło. Wdarli się, wyłamali bramę. Nadeszła godzina, kasztelani. podejść do śluzy i odsuń zasuwę. Jak to, najjaśniejsza pani? Ocean wtargnie, zaleje i nas, i zamek! Córko, co ci strzeliło do głowy? Nadeszła godzina! Zatopi buntowników, i zamek, i miasto Is! Nikt nie ujdzie z życiem, bo uwiązane łodzie też pójdą na dno! A co będzie z nami? Utopimy się razem z tłumem! Nie obawiaj się, ojcze! Ocean jest mym sprzymierzeńcem. Zanadto mu ufasz. Z oceanem nie ma żartów. Potrafię go obłaskawić. Zresztą masz królewskiego konia. Morwark uniesie nas w bezpieczne miejsce. Zmieścimy się na nim oboje. A ja? Co ze mną? Radź sobie sam. Tylko nie marudź. Wyciągnij zasubę. Ależ najjaśniejsza pani. Wyciągnij zasubę. Ocean schylił się, pociągnął i ledwie śluza się uchyliła. Ocean ruszył naprzód w rozszalałym przypływie. Woda przelewała się przez głazy, z piekielnym hałasem parła na zamk. Ogrążyły się w odmętach domy, miasta, is, fosy, mury w zamku, tama. Uciekajmy! Wsiadaj, Dałód! W Morwarku jedyny ratunek! Pozwól, najjaśniejsza pani, że i ja u ciebie się czarodziejskiego konia! Ale Dawud nie słuchała. Król Gradlą też nie myślał o grubym kasztelaniu. Cignął Morwarka ostrogą. Była to już najwyższa pora. Fale już ich obejmowały, zagradzały drogę. Morwark poderwał się, rozparł falę swą szeroką piersią, jednak nie mógł odbić się od ziemi i pomknąć jak zwykle. Kiedy dotknął kopytami dna, chwilami płynął szybko, ziejąc ogniem z pyska, ale nie był koniem morskim. Oj! Niedobrze! Ocean nas ścipa! Ojcze! Wszystko odbyło się tak, jak chciałam! Pragnęli mej śmierci, hałasowali, teraz nauczą się dobrych manier. Cieszę się, że żaden z nich... Co się stało? Młodzie! ojcze, czemu ocean ich nie pochłonął? Był uwiązane, a pełno ich na wodzie! w ich rybaków uratują się wbrew mej woli a powinni utonąć Oby nas to nie spotkało patrz co się dzieje możesz być spokojny ojcze ocean nie wyrządzi mi krzywdy jestem jego narzeczoną co zaręczyłaś się z oceanem rzuciłam mu pierścień. Łódź! jesteśmy zgubieni. Dlaczego? Przecież on mnie kocha. A więc porwiecie. się, zabierze. Naprawdę? No, Łęki Ocean nie słuchał. Zachuczały fale, wzniosły się, zawisły jej nad głową. Nie wiadomo, co się stało z Daud i z jej ojcem, władcą królestwa Armor. Jedni utrzymują, że oboje zginęli w odmentach oceanu, inni mówią, że czarodziejski rumak, Morwark zdołał wynieść ich do obcych krajów. W każdym razie uniknęli zagłady i rybacy, i kmiecie, i mieszczanie, chociaż miasto Is zniknęło pod wodą. Uratował ich żako, który wypełnił polecenie celtyckiej kapłanki. I tak zakończyła się cała historia. Mieszkańcy miasta Is uwolnili się od złej księżniczki Daud, a Jacob i Iwet pobrali się i żyli bardzo długo w szczęściu i zgodzie.